Cześć, witam wszystkich, mam na imię Damian, jestem alkoholikiem. E Może krótko o sobie. E jestem po programie, e działam e czynnie w Wspólnocie A, na tyle, ile pozwala mi czas. E Moja trzeźwość e 18 miesięcy. Hm. Jak to u mnie było? No, Wiecie... Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie zawsze alkohol był y, y, wszędzie dostępny, był taki, zawsze był na stole, no nie? Y, całe, wszędzie zawsze y, wszystko opierało się o alkohol. I tak jakoś y, nigdy mi nie przeszkadzało mi to, że on od moich najmłodszych lat gdzieś tam zawsze się y, y, u mnie pojawiał. Było tak, że próbowałem jako nastolatek tego alkoholu. Y, Później go nie potrzebowałem i później już jak, powiedzmy, dorobiłem się trochę, założyłem rodzinę, no to nie zauważyłem, że po prostu, no ja są takim moim stałym towarzyszem, no nie. Ja nigdy nie miałem jakiś tak znaczy rzadko miałem takie sytuacje, że ja się upijał, żeby mi się film urywał, coś takiego. Bardziej to było u mnie takie życie na rauszu, nie. Z rana szybko wszystko zrobić to, co potrzeba, a potem już sobie pozwolić tam, otworzyłem, sobie przestrzeń od godziny, dzień już nawet nie, nie raz od 10 czy tam 12, żeby sobie popijać, nie? I tak aż do końca dnia. Hmm. Powiem tak, że... Hmm, to wszystko w życiu w sumie osiągnąłem na początku, no nie? No miałem, skończyłem, założyłem rodzinę, trójka dzieci, własny dom, skończyłem studia. Jakoś na wszystko sobie zapracowałem, praca marzeń, nie? no marzeń, kariera, kurczę, taka książkowa, odmiotły do kierownika zakładu i, i praktycznie prawie, że zastępcy dyrektora. I pewnie i pe i potem w jakimś momencie e, to wszystko jakby pomału zacząłem tracić, nie? Zawsze myślałem, e, na początku myślałem, że to tak po prostu, ach tam, to nie, że to nie alkohol, nie? Tylko jakieś inne przeciwności, losu. A potem się okazało, że po prostu e, coraz więcej piłem i coraz więcej zacząłem kombinować. Ta nieuczciwość i to wszystko i, i, i cały ten schemat nie, e, stwarzania sobie przestrzeni do picia coraz to więcej e, poświęcało mi czasu i jakoś przestałem zwracać uwagę na, na rodzinę. i A oni też tak... No nie mam do nich o to żalu, no bo widzieli, aha, chłopca jeszcze jakoś radzi może, nie? Kasa jest, jest, a on cały czas zarobiony, no bo taką otoczkę wokół siebie robiłem, że cały czas byłem zarobiony. No i, i, i jak już przepiłem jedną firmę, drugą firmę to jakoś stało się tak, że po prostu nie dałem już sobie rady i, i, i nawet nie potrafiłem skutecznie odebrać sobie życia. Próbowałem dwa razy pełnić próbę samobójczą. Ja miałem też tak potem, że po prostu nie piłem w domu, tylko uciekałem właśnie do Poznania. Wynajmowałem sobie pokoje w hotelach i, i tam sobie piłem w samotności. I tak się z sobą męczyłem, że pewnego dnia zaraz zapragnąłem, że po prostu no nie dam rady, nie? Zaraz rozbiję rodzinę i, i, i już wiecie, no, pod wpływem alkoholu mi się włączał bardzo. Mm, schemat zazdrości, nie? No cały ten dopisywanie sobie historii, nie? Co to niby moja żona nie robi, z kim ona nie jest i w ogóle, nie? A przecież to ona ogarniała całą tą chatę i, i w ogóle całe życie jej dzieciaki wychowywała, że... Yy, a ja w ogóle, no, no, no, no, no... Poza tym, co trzeba było, obowiązki takie już typowo książkowe yy, ojca a, i, i męża, a reszta to już nic, nie? Yy. No i postanowiłem, że no, po rozmowie z nią, że po prostu takim może już ciche ostatnie. Jeszcze po drodze straciłem dwa razy prawo jazdy, bo dwa razy dlaczego dwa, no bo jak raz mi odebrano, to wziąłem sobie prawnika i. No i pokazałem wszystkim, że jednak mogę sobie jeździć, nie? Dalej bez prawo jazdy, i później jak już drugi raz mi zabrali, zatrzymano mnie pod wpływem alkoholu, no to już zapukało widmo kary pozbawienia wolności, nie, i większych już konsekwencji finansowych. Całe szczęście nikomu nic nie zrobiłem i to za to dziękuję tej Bogu mojej sile wyższej, że po prostu nie doszło do jakiejś tam tragedii. No i też te wszystkie rzeczy jakoś się złożyły, że już nie dawałem sobie już rady z tym. Picie już w ogóle nie było już dla mnie żadną przyjemnością, to już była męczarnia, nie. No i po... i... i postanowiłem iść na tą terapię. Jeszcze pamiętam taką sytuację, jak żona i dzieci pomagają mi się razem pakować nie? z taką nadzieją w oczach, że no, chłop, chłop, że oprzytomnieje. Nie? No, terapię ukończyłem, bo miałem taki cel, oczywiście sobie wymyśliłem taki cel, że muszę z wyróżnieniem, z dyplomem, nie z oklaskami, żeby to moje ego jeszcze sobie podkreślić nie? z wszystkimi dyplomami, wyróżnieniami. Mm ukończyłem tą terapię, miałem ją przedłużoną, gdyż jeszcze się w międzyczasie przytrafił COVID i musiałem ją odbyć w cyklu jakby podwójnym, zamiast 8 tygodni ja ją robiłem 16. I tam po prostu gdzieś już poznałem wszystkie teoretyczne metody, jak się kontrolować, jakie są, są cały halt i te wszystkie badania uczuć, dzienniczki uczuć i nie, rozpoznawanie głodów alkoholowych i zalążyć już tego, że jest to AA. Nie? No i wskazówki były, nie? że od terapeutów, czy na pożegnaniu, od kierownika oddziału dostałem tą monetę, Żebym włożył sobie do portfela. Oczywiście mam cały dumny dostałem order, nie? A nie wiedziałem, że to jest po prostu wskazówka, nie? gdzie podążać dalej. W którym kierunku iść i jak dalej dbać o swoje zdrowie? I wiecie co, no to trzy miesiące z hakiem dałem radę, nie a później się zaczęło, nie? próba jedna, próba druga, kontrolowane picie i znowu rozpędzałem się coraz to bardziej, a że związałem się później z branżą budowlaną, hmm, oczywiście przyjąłem ze skruchą to, że nie mam prawo jazdy, no to sobie znalazłem kierowcę, który mnie woził i przywoził. Nie? No jak ma się swoją działalność, to zatrudnienie sobie chłopaka, który po prostu mnie wodził, przywoził, no i miałem komfort, nie? Eee, picia i przy taki dzień, w którym nie wiem, no coś mnie tak, a wiedziałem już po prostu od terapeutów i od lekarzy, że mam mm, po alkoholu mi się odpala bardzo ten element zazdrościowy, to się nazywa e syndrom Otella, taki już taki odchył, taki już y odchył psychiczny na Yy, który jest konsekwencją nadmiernego picia alkoholu. I nie, ja zrobiłem straszną jazdę w domu. O to, że hmm, podczas mojego zapicia, że żona mnie znowu zdradza i, i że kurczę, nie wiadomo, co dopowiadałem z takich historia. I na drugi dzień już, byłem tak, jak już wyczerpiłem, ja tak byłem umęczony tym wszystkim, że po prostu. Postanowiłem już teraz yy, yy, pójść o krok dalej, nie? Przełamać się i, i, i stwierdzić, no, no, no poddać się temu, że jestem naprawdę tym alkoholikiem i że nie, zna, nie mam sposobu eee, i że sam sobie nie dam rady, nie? Eee, w międzyczasie przez te trzy miesiące po tej terapii ja chodziłem na meetingi na Discorda, ale tak sporadycznie i, i wiecie co, na jednej z grup weszłem na zakładkę, znalazłem sponsora, zadzwoniłem do niego. I spytałem się, czy mi pomoże. i Zadał mi tylko jedno proste pytanie. Nie? Czy jestem gotów wszystko zrobić. nie I poświęcić dla swojego trzeźwienia. Wiecie co, zaufałem mu. Zgodziłem się. I, i bardzo się cieszę z tej decyzji. Eee, pierwsze dwa... Trzy kroki to wiadomo, no to, to ja już miałem tą świadomość, nie? to już był akt desperacji, poddania się i chęci zaprzestania y, picia już takiego naprawdę i na poważnie, nie? bo już że to już jest po prostu no sprawa życia i śmierci, ja już sobie nie dam rady. Nie? Następnym razem to już naprawdę może się skończyć źle, a tym bardziej, że podczas ostatnich potem zapis, to ja już jeździłem nawet już na dworzec główny do Poznania piłem na peronie z bezdomnymi i oni już też mówił, ja się nie nadaję, że spadać od nich, nie? Podkręcałem tak sobie swoje ego jeszcze, żeby jeszcze poczuć, że jeszcze jestem coś wart, nie? Jestem już lepszy od tych alkoholików takich w mniemaniu niektórych ludzi, nie? I jak tak najbardziej z programu pamiętam właśnie tą noc po roku trzecim, gdy ja oczekiwałem już, no wiecie, oddałem to wszystko Bogu i, i, i że teraz, no, ja już nie piję znowu, już nie jakieś cztery miesiące I, i że wszyscy będą przede mną klękać, nie, klękajcie narody przed Damianem, Damian nie pije, wszyscy będą mi wdzięczni, a tego nie było, nie, miałem oczekiwania od żony, rodziny, najbliższych, że każdy będzie mi klepał po plecach, wszyscy będą mi winszować, gratulować, znowu dawać medale, ordery. I, I połączyłem się tutaj na z kanałów głosowych, na których na Discordzie pogadałem z takimi trzema chłopakami. I powiedzieli, że, że, że, że mi się film w głowie załóż kręci, że chcę zapić, że te, no to po prostu postawili mnie do pionu, nie? I żałem się przez przespać, po prostu nie kombinować, nie uciekać z domu i, i wiecie co, poszedłem spać i po dwóch, trzech godzinach się przebudziłem, jakby takiego olśnienia zostałem, nie? Nie wiem, czy natchnienia, olśnienia, no wskazówkę, drogę, no siła wyższa mi pokazała, że to jest cud, nie? że mam jeszcze rodzinę, yy, yy, że mam dla kogo żyć, nie? Że, nie, że nie wszystko kręci się wokół mnie i, i dostałem takie zadanie, teraz to, to, to, to takie zadanie, że mam teraz wytrzeźwieć i nie patrzeć tylko na siebie, nie? tylko patrzeć na tę rodzinę, nie? żeby zadbać o te dzieci, o tą żonę, bo ten cud, że jeszcze mam, że oni mnie nie wygnali, oni nie wyprowadzili się, że chaty na mnie zabrali że po prostu mam o to walczyć, nie? Mam wiecie, robić to, co program każe, to, co wspólnota daje, brać pełnymi garściami, a potem to oddawać, no bo przecież to wszystko jest za darmo, no nie? I dlaczego mi to nie ma pomóc, żeby pomogło tylu tysiącom osób na świecie, tylko wystarczy po prostu zaufać i... i no i przyszedł czas potem na krok czwarty, no taki byłem pełny taki wigoru, chęci, nakręcony, nie? że po prostu, no co to tam, nie, taki tajemniczy krok czwarty, wszyscy się go boją, nie, no to do sponsora, no to jestem gotów, podchodzimy do kroku czwartego, proszę, no jak to mówię, o, z, o zestaw pytań, no i dostałem od, od mojego sponsora tabelki, wskazówki, no i zacząłem to robić, ale oczywiście nie zrobiłem tego tak, jak powinno być, tylko zacząłem sobie upiększać nie? swoją drogę na skróty, nie? jak to powiem, no, yy, tabelka w Excelu upiększona, wszystko znowuż miało tak ładnie wyglądać, nie? męczyłem się z tym, powiem wam, że się męczyłem z tym trochę, odkładałem to, wypisywałem te osoby, analizowałem to, co wpisać, jak wpisać i tak to usłyszałem ja raz na mitynkach, było, no, że praktycznie wtedy to bardziej zwracałem uwagę na porządek w domu, nie? Odmalować ściany, naprawić klamki, nie wiem, samochód, coś tam poprawić, nie? skupianie się na takich szczegółach, detalach z życia codziennego, zamiast zrobić tą swoją inwenturę. I tak po Potem też po rozmowie jakimś ze sponsorem jednego dnia myślę, że Damian, ty chcesz zrobić ten, ten, ten krok, ten program do końca, czy ty, się pod, czy, czy, czy, czy, czy ty stoisz w miejscu, bo to już mi zeszło 3 czy 4 tygodnia, bo najpierw więcej. Nie, to no dobra, to robię, nie? ja chcę, ja chcę i, i siedziałem, męczyłem tą tabelkę, męczyłem w końcu taki z siebie dumny, nie? 120 osób wypisane, wypisałem te urazy do nich, nie? Już bez takiej głębszej analizy. I dzwonię do niego, że jestem gotowy i mam zrobioną tabelkę. No, mi się pyta: Tabelkę. A jaką tabelkę ty zrobiłeś? Nie? No, no, wypisałem 150 osób, instytucji, nie, wypisałem tam, co tam do nich miałem, czym mnie denerwowali w ogóle, bez analizy tej dalszej części, nie, jak to się ma na mnie i w ogóle. i mówi, robisz, zrobiłeś to źle z nowa, a gdzie masz tabelkę lęków, a gdzie masz tabelkę seksu, nie? I tak... Mm, tak czułem od niego tak. Ja teraz to odbieram pozytywnie, nie? Ale złapałem z niego taką mega urazę, nie? Że jakby, nie wiem, nie ma między nami zaufania, no... Taka, wiecie, blokada się włączyła mi, że po prostu... Mm, co on ode mnie chce, nie? Ja się starałem, ja, ja robiłem... jak najlepiej mogłem, ja wszystko, kurczę, przecież wypisałem tych ludzi... E, a ja po prostu nie zauważyłem tego, tego kru, nie, że to nie chodzi o to, żeby wypisać jak najwięcej tych ludzi, bo zawsze można e, dopisać, czy w trakcie później wrócić do tego kroku, uzupełnić te tabelki, tylko nie chciałem, wiedzieć, no tak jak usłyszałem, że ktoś jeden mówił 100, drugi tam 40, 80, Mówię, ja nie zrobię, 80, muszę mieć 100, 120 i tak odkładałem to potem znowu, że na 2, 3 tygodnie, nie wiedziałem się na to zabrać, bo taki kurczę przepomnął tym żalem, że przecież ja, kurczę, zrobiłem, a co on ode mnie chce. I pewnego dnia, nie wiem, no, no, przyszło to, to natchnienie, nie? przyszła ta, ta gotowość. I gotowość do... do, do, do bo mówi tak, myślę, że muszę mieć gotowość do tej gotowości. Nie? No i przyszła ta moja gotowość. I zamknąłem komputer, wzięłem, otworzyłem zeszyt i tak po prostu... Słyszałem od bardziej doświadczonych i, i sta, większych starszych alkoholików, którzy nieraz nawet i że robili ten program, że dla powtórzenia drugi raz, czy kilkukrotnie ze swoimi podopiecznymi, żeby sobie odświeżyć to wszystko. Tworzyłem zawsze i bez myślenia, po prostu taki natchniony, wypisałem jedną rzecz, drugą, trzecią, wszystko ładnie rozpisałem i nie wiem, no, zabierałem się do tego tak nie, kilka miesięcy praktycznie, prawie dwa miesiące i mi to zeszło z hakiem. Wiecie, co ja to zrobiłem w kilkanaście, kilkadziesiąt minut, nie wiem, 40 minut, godzinę. Mm, ale to było takie uczciwe, takie szczere, nie? To było takie przygotowane i, i jako, jak byłem dumny, że zamknąłem ten zeszyt, ładnie wszystko jest, zapisane, szczerze i ten. I dzwonię do mojego sponsora, słuchaj, ja jestem gotowy teraz, to ty mów, nie? Kiedy, nie? Bo tak to on mnie męczył, kiedy, Damian, kiedy, a może coś ci pomóc, a może zadzwoń, dał mi numer do Oktawiana, do Krystiana, do Krzycha, pogadaj z innymi, możecie. Jakoś pokierują żebyś się przełamał i żebyś to zrobił uczciwie, bo to wiem, że to dla mojego dobra, ja też patrzyłem przez ten pryzmat, nie, a tu wpiszę, to potem na dziewiątce muszę się z tym zmierzyć, a potem w ósemce muszę tam te wady przerobić, a to taka analiza była, a to było nie, to było z automatu, tak jak mówię, z automatu, taki natchniony wypisałem to, tak jak miało być i, i, i, i czułem i normalnie już wtedy spadł mi kamień z wtedy wiedziałem, że że, że ja mam taki tak, że po prostu jak tak się czuję mm, dobrze nastrojony, to, to umiem, jakby wezmę dwa, trzy głębokie oddechy, to czuję, że mogę oddychać pełną piersią, nie? I, i bym taki szczęśliwy, że tak to zęsy, głęboki oddech i że ten oddech mi tak, y, mnie tak uspokoił y, i, i, i poczułem, że to jest to, nie? Teraz jestem gotowy i teraz mogę mm, przejść do czytania i opowiedzenia tego swojego tego mojego, nie swojego, mojego całego e, życia i wszystkich tych rzeczy. Też pamiętam, jak y, potem y, trochę to trwało z nami, to, to spotkaliśmy się, czy spotkaliśmy się online e, i już wtedy nie przeszkadzało mi to, że zajęło nam to trzy, trzy noce praktycznie, nie? ale ja chciałem to po prostu szczerze obgadać, szczerze przeanalizować i. I bardzo dużo mi to dało, nie? Bardzo dużo mi to dało. Przejrzałem się w swoim lustrze i um, um, że te, te osoby, do których ja miałem, no, że one mi to jakby jak no, no, się okazało, że to mój egocentryzm, moja złośliwość, um, moje te wszystkie wady, te ta miściwość, ten egocentryzm. E Wybijał się, się ponad y, wszystko i, i że zawsze ja byłem pokrzywdzony, ja nie? nie patrząc na to że, że to, że to moje zachowanie krzywdziło in, innych, to ja to ja po trupach do celu, żeby tylko najpierw zaspokoić swoje ambicje, a, a potem, żeby się nadbać, nie? Później kolejne kroki, poszły wszystko fajnie. Cieszę się, że y, udało mi się... Y, Skończyć ten program, w miarę możliwości e, stosować te zasady i, i wiecie co, teraz ja przebywam od dwóch miesięcy za granicą. Musiałem wjechać do pracy, żeby też no, po prostu jakoś nadrobić te kilkanaście lat plania i robienia długów mm. i mam od, od trzech dni też się tak borykałem z taką rzeczą. Mm. Wynajmuje mieszkanie od Niemca i, i, i włączyło mi się to, że facet chce mnie oszukać. Nie, że za łatwo mi poszło no i już zaczęły się nie, robić jakieś doklepywanie swojej historii, otoczki, jakieś nie wiem, zabawa, jak to w Sherloka Holmesa i, i robienie jakichś, szukanie jakichś motywów, złych działań, takie na siłę, nie takie na siłę. Wkręcanie sobie, że, że facet jest zły, niedobry i to tylko y, ja. A to, to, a to właśnie doświadczenie z tego, y, z tego czwartego kroku mi pokazuje, że po prostu czwartego, ósmego i dziewiątego też, też po części pokazuje mi, że to nie, nie, nie, nie niekoniecznie ktoś ma y, y, coś do mnie i złe intencje, tylko ja już, to moja choroba jest taka, nie, moja głowa jest tak y, chora, że po prostu... Y, Nastraja mnie, nastraja mnie, wyciąga ze mnie te, te, te pokłady złej energii, nie? Te już te ukryte, uśpione wady charakteru, nie? I, i dzisiaj tak południa właśnie bardzo to prze, przechodziłem do, do, do południa i, i, i poradziłem sobie z tym, przegadałem to, przemedytowałem, z moją siłą wyszło mi i... i, i, i i czy to, to, to, to, to nie ludzie mają złe intencje, tylko to ja po prostu y, podchodzę tak do niektórych spraw, no nie? Że, y, to takie, moje, takie, takie, mam, y, takie mam to, to moje takie y, zboczone zachowanie, że tak powiem, nie? że, że nieraz jeszcze łapię się tym, że y, bardziej wychwytuję te złe rzeczy, i gdzie mogę przykleić się z że mogę szukać tej zaczepki nie? jako takiego pretekstu do, do, do, do mmm prowokacji nie? i, i żeby, ta a, żeby w tym filmie ta akcja się kręciła, nie? żeby to nie było takie spokojne. Przecież spokojne życie, odpuszczenie tego, nie powierzenie tego, rozpisanie sobie w tych tabelkach to, to e daje uwolnienie, nie? daje uwolnienie, daje ten spokój który potem można e, dalej przekuć sobie na tą pogodę ducha, tak, taką naszą, nie, A ą Cieszę się, że mogłem, że e, dostałem to zaproszenie tutaj właśnie e, i mogę się wypowiedzieć, bo tak sobie myślę, pomyślałem, czy to przypadek, nie, e, że no, kilka dni temu e, tutaj koleżanka mnie poprosiła o to, a widzicie, a, a już, e, jakby kto, siła wyższa już wiedziała, że, że, że tak ma być, żebym ja miał yy, przestrzeń, żeby to wygadać, wyrzucić, jeszcze raz to się temu przyjrzeć, żeby nie zostać z tym na dłużej, nie? I, i cieszę się po prostu. No, no, no nie, wiem, że to brzmi nieraz y, dziwnie, ale cieszę się, że jestem tym alkoholikiem, dlatego że, i, że skończyłem ten program, przeszłem go, że wzrastam duchowo w Wspólnocie, bo yy, i słucham waszych też doświadczeń, z których też dużo biorę. Bo bo, nie, bo bo ja się czuję, że się rozwijam, nie? Ja się staję lepszym człowiekiem e, każdego dnia i, i o to chodzi, nie? Ja jestem jeszcze młodym facetem i mam całe życie przed sobą, tak ja myślę i, i tego wam też życzę, nie? Życzę wam też pogody ducha i, i dziękuję. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to, to zapraszam, ile będę wiedział, tyle powiem. Dzięki.